Mówi Grażyna Torbicka, pomoc chorym dzieciom w ich leczeniu jest bliska mojemu sercu. Przekaż 1,5% swojego podatku Fundacji Radia Z, która pomaga dzieciom takim jak Krzyś. Jestem Krzyś i mieszkam w Bieprzu koło Androchowa. Marzę, żeby wstać na swoje nogi. A myślisz, że to się uda? Tak. Aby pomóc takim dzieciom jak Krzyś wpisz KRS Fundacji Radia Z do swojego zeznania podatkowego.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 Powstała mapa rzemiosła poznańskiej dzielnicy. Za chwilę szczegóły. Później zajrzymy do zoo. To właśnie śpiewają nasze płazy. Każdy gatunek wydaje troszeczkę inny dźwięk, więc jest to bardzo ciekawe i bardzo przyjemne. Swoją działalność rozpoczyna Laboratorium Drzewołazów. To wszystko w tym wydaniu. Bartoszy Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy pierwszy temat. Na początek dzielnica główna. Powstała mapa na rzecz rzemiosła. Z mikrofonem przez Poznanie pomysł narodził się w taki sposób, że był on częścią jednego z projektów, który realizujemy. Nazywam się Marysa Lejman i pracuję na Fertlu Główna w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury. Sam pomysł na mapę narodził się w ten sposób, że w zeszłym roku była to część projektu Społecznego Centrum Kultury, który realizujemy i w ramach e, właśnie zeszłorocznej edycji powstała mapa, na którą są naniesione różne punkty, a w tym roku będziemy realizować przedłużenie tego projektu. Już w ramach innego projektu, Centrum Inicjatyw Lokalnych. Będziemy dalej rozmawiać z rzemieślnikami i rzemieślniczkami z Głównej, prowadzić pogłębione wywiady, odwiedzać ich pracownie i będzie to część diagnozy społeczności lokalnej, którą realizujemy jako Firtel Pojawią się fragmenty wywiadów, zdjęcia pracowni na naszym profilu społecznościowym na Instagramie Fyrtel Główna. Zapraszamy do odwiedzenia. Projekt goni projekt, można by powiedzieć, bo sporo tych wydarzeń, inicjatyw u Was tam na głównej. No zgadza się, bo może zacznijmy od tego, czym jest Fertel Główna dla tych, którzy nie wiedzą. Fertel Główna to jest takie społeczne centrum kultury. taki Trochę działa jak Dom Kultury, tylko że jest prowadzony przez organizację pozarządową. Asia Gruszczyńska pracuje na Fertlu Główna, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Na co dzień u nas odbywają się różne warsztaty, dzięki którym osoby mogą rozwijać swoje zainteresowania. E, mamy jakiś pokój młodzieżowy, mamy ogród społeczny, mamy bibliotekę sąsiedzką. Tych rzeczy jest naprawdę wiele. Tutaj mamy Marię Lejman, która jest inicjatorką i główną koordynatorką tego pomysłu, więc może ona kilka słów. Pokój Młodzieżowy to jest właściwie nasze stare biuro, które zostało przerobione na Bazę 2.0. Baza 2.0, ponieważ w 2023 roku powstała Baza 1.0 na terenie Ogrodu Nadolnik, czyli Ogrodu Społecznego. Jest to takie miejsce, które powstało w odpowiedzi na brak młodzieżowo, tak właściwie dzieciakowego, miejsca miejsca właśnie dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy głównej i w związku z tym, że brakowało też takiego miejsca na czas jesienno-zimowy, no to powstał właśnie pokój młodzieżowy u nas w siedzibie i jest to miejsce, w którym młodzie osoby